Odcinek XII. O godzinie szóstej rano ksiądz generał Niewiarowski poświęcił trumnę na dworcu w Warszawie. Ośmiu kawalerów, krzyża wirtuty militari wyniosło ją na barkach, składając na lawecie armatniej zaprzężonej w trzy pary koni. Uwrót katedry świętego Jana przyjął z ksiądz biskup Polowy Gal. Nabożeństwo Żalobne odprawiło o godzinie 11:00 kardynał Kakowski w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Stanisława Wojciechowskiego, premiera Władysława Grabskiego, Marszałków Sejmu, Senatu wielu generałów, prezydenta Warszawy Pogorzelckiego, ataszy wojskowych Francji, Anglii, Belgii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Japonii, Finlandii, Czechosłowacji, Lotwy i Estonii. Po nabożeństwie, ksiądz pralat Szlagowski wygłosił przemówienie, które zakończył tymi słowami: Ojczyzna moja umilowana, Matko pięknej miłości, dla Ciebie słodkie trudy wojenne, dla Ciebie niebezpieczeństwo, dla Ciebie rany, choć bolą, nie bolą, dla Ciebie śmierć sama, choć straszna, nie straszna. Gdy życie poświęcę, Tobie w ofierze nie ty zostaniesz dłużniczką moją na ziemi, lecz ja dłużnikiem twoim zejdę z tego świata. Bo jesteś ponad wszelkie ofiary, ponad wszelkie poświęcenia nasze. ojczyzna miła, buduj się pracą pokoleń. Żyj potężna powszech czasy. Amen. Pochylili się sztandary, rozbrzmiały dzwony, uformował się pochód i ruszył w stronę Placu Saskiego. Gdzie dookoła pomnika księcia Józefa Poniatowskiego stało czterech żołnierzy w historycznych mundurach wojsk polskich z czasów księstwa warszawskiego. Punktualnie o godzinie 13 rozległ się wystrzał armatni wzywający stolicę, a z nią naród cały do jednej minuty ciszy i skupienia. Odkryły się głowy. Zamarł ruch. Nastała zupełna cisza, tylko w górze słychać było gluchy warkot krążących samolotów i lopot sztandarów poruszanych pod muchami wiatru. Gdy ośmiu żołnierzy kawalerów Wirtuty Militarii składano wśród szpaleru sztandarów zwloki do mauzoleum, zbliżył się minister spraw wojskowych generał Władysław Sikorski i włożył do grobowca akt erekcyjny stwierdzający tę czynność – Delegaci lwowscy wysypali na trumnę ziemię przywiezioną ze Lwowa z grobu nieznanego żołnierza. Akt erekcyjny złożony w grobowcu nieznanego żołnierza brzmi jak następuje. Na wieczną chwalę imienia polskiego i dla bohaterstwa, które nie potrzebuje nazwiska, aby być najwyższej czcigodnym. W siódmą rocznicę podjęcia walki o całość granic zmartwychwstałej w rzeczy Rzeczypospolitej i siódmego roku odzyskania przez naród polski niepodległości, roku pańskiego 1925, w dniu zadusznym, 2:11 o godzinie 13, naród i rząd najjaśniejszej Rzeczypospolitej, z jej prezydentem Stanisławem Wysockim na czele, przy udziale przedstawicieli izb ustawodawczych, duchowieństwa, trzech wyznań, wojska, władz państwowych i samorządowych, stowarzyszeń społecznych i licznych tłumów narodu, złożył w grobowcu na placu Saskim w stolecznym mieście w Warszawie wzniesionym, wydobyte ze wskazanego losem pobojowiska lwowskiego zwłoki żołnierza polskiego, który poległ za ojczyznę. Składając w ten sposób wspólny hołd tysiącom bohaterów, którzy w ciągu 130-letniej walki o wolność legli na polu chwały za sprawę narodu. W tymże grobowcu, będącym dzielem artysty rzeźbiarza Ostrowskiego, spoczęło 14 urn zawierających ziemie z pobojowisk polskich. Chwilę złożenia zwłok żołnierza polskiego do grobowca Uczciła cała Polska uroczystym milczeniem, trwającym jedną minutę. Grup nieznanego żołnierza to najpiękniejszy pomnik narodu polskiego, pomnik zwycięskiej walki o wolność i niepodległość narodu. Pomnik, o którego genezie 95% jego obywateli nie ma pojęcia. To jest ostatnie zdanie anonimowego autora broszury Cmentarz Obrońców Lwowa. A teraz posłuchaj nieznanym i odważny człowieku, który to napisałeś. Jeśli żyjesz, jeśli spotkamy się, zrobi ci po lwowsku okrutny. Pocaluję ci w rękę, tak jak kiedyś calowałem mamy i taty, Żebyś natomiast nie myślał. Dzielny lwowiaku, że w swojej walce o prawdę lwowską byłeś osamotniony. Posłuchaj proszę piosenki o ziemi nie naszej. Napisałem ją po powrocie z Lwowa. Spotkałem tam kolegę z... Hm. Waham się, czy powiedzieć, ale tyle lat minęło. Spotkałem kolegę z gimnazjum, ale nie z mojego roku. Nosi inne nazwisko. Pod swoim by nie żył. Uszanowałem, zrozumiałem. On wie, to znaczy oni wiedzą dokładnie, kto, kiedy, nosi świeże kwiaty wszędzie tam, gdzie być powinny. Spotkałem drugiego. Polożył palec na ustach, jak dziecko bawiące się w chowanego. Już byłem zahartowany. Jeszcze jeden taki tam jest. Ani nazwiska, ani imienia wymienić nie mogę. Aż dziw że mój zawał nastąpił tak późno. Piosenkę napisałem, gdy pierwszy z tych trzech przeniósł w nocy, na moją prośbę, trzy woreczki z ziemią. Jeden z miejsca, skąd ekshumowano nieznanego żołnierza, drugi sprzed panteonu, opatrzonego napisem Mortui sunt ut liberi vivamus, umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Jedynym napisem nieodkutym, Trzeci woreczek z ziemią spod pomnika chwaly Szyła je własnoręcznie i malowała na nich Cuda lwowskie pani Mam w domu ziemię z grobu W którym nikt nie leży Było w nim Orlę żołnierz wśród Orląd Żołnierzy Wśród dzieci co chwycili, gdy kraj był w potrzebie za karabin, czasami nie mniejszy od siebie. I obronili miasto, by wszyscy wiedzieli, że to miasto bohater jest Semper Fidelis. Wierzył, że jak odejdzie, to kto inny wróci, bo uczono go w szkole, że ziemi nie rzuci, nie rzuci, nie rzuci, nie rzuci. Pamiętać, pamiętać, pamiętać. Wierzył, że gdy w tej spocznie krwią obmytej ziemi, zawolają żyjący, póki my żyjemy. A gdy w Polsce szukano pośród tych, co strzegą do krwi ostatniej kropli, los wskazał na niego. I wieziono go z miasta W którym się wykrwawił Uroczyście przez Całą Polskę Do Warszawy Zaorane jest miejsce Gdzie poprzednio leżał Dziś grób jego To grób nieznanego Żołnierza Żołnierze, żołnierze, żołnierze Pamiętać, pamiętać, pamiętać Dzisiaj wieńce składają ku jego pamięci Wszechmożni tego świata króle Prezydenci, Głowy państw i kościołów, Zacni luminarze monarchowie A nawet piersi sekretarze Lecz gdy kładą te wieńce Gdy czoła schylają przed nim. Czy o tym wiedzą? I czy pamiętają, że ten żołnierz nieznany wierności dokował, bowiem zginął za wolność swego miasta? Lwowa, Lwowa, Lwowa, Lwowa, pamiętać, pamiętać, pamiętać. Pamiętać, pamiętać, pamiętać. Należy, należy. Pamiętam, mamo. Pamiętam, mam przed sobą ten testament Hetmana Żółkiewskiego. Nie zdążyłem przeczytać ci go głośno, myślałem, że mam dużo czasu. Nie, mamo, nie mam go dużo. Ciebie, mamo, też nie ma. Ale jeśli się coś raz ubieca. Pamiętam, mama. pamiętam, tylko wiem, że miało to czemuś służyć dlatego chcę nagrać testament Żółkiewskiego na taśmę dla ociemniałych. bezpłatnie oczywiście. Nastawiłem magnetofon, czytam. Życzę pewnie sobie śmierci tak słodkiej dla wiary świętej, dla ojczyzny, ale nie wiem, jeśli im tej laski od Pana Boga godzień. Jakożkolwiek Pan Bóg przeźrał, jeśli będzie sposób, niech będę pochowany w grobie ojcowskim, ale bez pompy, bez owych koni, kirysów, zbroi. Jednak jeśli bym w potrzebie umarł, miasto aksamitu czarnego, który znaczy żalobę, niech trumna będzie przykryta szkarlatem, na znak wylania krwie dla Rzeczypospolitej. A to nie dla chluby żadnej, lecz dla pamiątki i dla pobudki drugich, do cnoty i nieszanowania się dla ojczyzny. A jeżeli by w Woloszech albo gdzie za granicą śmierć Pan Bóg przysłał, tamże pogrześć grzeszne ciało moje, a na tymże miejscu mogiłę wysoką usnąć. Nie dla ambicji, jakiej tak mieć chcę, ale żeby grób żeby grób mój był kopcem Rzeczypospolitej granic, żeby się potomny wiek wzbudzał do pomnożenia i rozszerzenia granic państw Rzeczypospolitej. Śmierć hetmana Żulkiewskiego pomścił w bitwie pod Chocimem inny hetman Hotkiewicz, a znamienity syn ziemi czerwieńskiej Ignacy Krasicki tak o tym napisze, gdy minie półtora wieku. Widzisz, Tarnowski, że choć w zawierusze jeszcze twój naród W wielkie męże plodne Widzisz, Zamoński, wielkie ani animusze Widzisz z pociechą, że syn ciebie godny Patrzą z weselem na plut znamienity Firleje, Fredry, Herburty i Kmity Same wrogi klasowe, mamo Stalin zaszłów, ich szybko A skoro wróg... Mamo, homo leopoliensis został zmiażdżony. Kmite i Firleja spotkałem na którymś z dziewięciu etapów wiodących za krąg polarny. Jakiś Lubomirski też był Mojskim udało się ponoć w ostatniej chwili. Duninborkowscy w Limie czy w Peru, skarbkowie w Anglii, herburty we Francji. W templum w Tbilisi szepnąłem do żony – piękna ta bóżnica. Modlący się Żyd, nie zwróciwszy na mnie spojrzenia i nie zaprzestając rytualnego kiwania, się zapytał – pan przypadkiem nie żywola? Potem nie odwracając się zapytał jeszcze, czy jest ghetto i po ile lodówki. W Monte Carlo strażnika przed palacem zagadnolem po francusku oczywiście – czy można przejść przez zaporę i sfotografować kule kamienne obok działu? No! Odparł. Potem w nie najlepszym nastroju warknąłem po polce. Tu po całej tym nie... Ta czemu? Uśmiechnął się gwardzica. Ta leś, pan tyku balonem i, i, i znymaj się pan. Co się do tylko podabi? Przed wojną, gdybyś mamo słyszała moje odezwanie, zemdlala byś chyba... Ale czasy się zmieniły Wyzwolono nas Reedukowano nas na nas Uświadomiono nas Patrzę na twoje zdjęcie Jeszcze często Częstochowy Przed moim urodzeniem Stwierdzam zdumiony Że nie byłeś Specjalnie ładna No Niechby kto spróbował powiedzieć to w szkole strach pomyśleć, co by się działo. Mordowałbym chyba. Dziś wiem, mamo, nie byłaś kobietą piękną, ale żadna kobieta nie mogłaby mi ciebie zastąpić. Wiedział o tym czempionat demagogii światowej i we wszelkich możliwych wariantach wygrywał melodyjkę o tym, że jedną tylko ma się matka i jedną z przymiotnikiem oczywiście – ojczyzna. Pozostało włożyć w usta piosenkarza rymowany znak równości między moją ojczyzną i naszym socjalizmem, rąbnąć orkiestrację typu Wagnerowskiego – Nadawać utwór pięć razy w tygodniu czy w dzień By ojczyzna, o której mówił Żółkiewski, Koniec Polski, Jablonowski, Sobieski O którą walczyli Rozwadowski, Abraham, Duch, Maczek, Długoszowski, Kleberg, Burkomorowski, Sosabowski O której pisali Rej, Semprzażyński, Szymonowicz, Zimorowicze, Ujejski, Loziński Z myślą o której malowali Falat Sichulski, Styka, nierodowity Lwowiak, ale przecież z panorama. Rodakowski, Grodger, Paucz, Jarocki, Tepa, dla której naukę i sztukę na wysoki poziom dźwigali Leopolita, Balcer, Szajnocha, Kubala, Brückner, Kleiner, Gruca, Twardowski, Parandowski, Obertyńska, Idukiewicz, Bartel, Kurylowicz, Romer, Erlich, Ulam, Pilat, Parnas, Weigl, Belza, Zapolska, Dyboski, Mościcki, Bryla, Banach, Witlin, który ze swego długiego życia, tylko osiemnaście lat, spełnił w Lwowie, ale jak pozostali wymienieni uznał raz na zawsze za swoje miasto. A więc, podejmując przerwaną myśl, wydawało się po niektórym stalinowskim dworzanom, że jeśli wystarczająco długo i wystarczająco głośno grać na uczuciach Polaków, Trąbić o niewzruszonych, o słusznej walce, oświetlanej, o, o zrębach i wnukach, to ulotni się szlachecki zapaszek i zarumieni nazby rażąca biel na sztandarze. A rezultat? <gryw> ano częściowo jest... Prawie trzecia część narodów w rozproszeniu. Nasza inteligencja pracuje dla Niemców, Amerykanów, Kanadyjczyków, Anglików, Australijczyków. Na rogu drugiej ulicy ode mnie pan inżynier otworzył kiosk. Dowcip mówię, panie, tyle pieniędzy za pomalowanie mieszkania, ja tyle za dwa miesiące nie zarobię, a wykładam na uniwersytecie. Ja też tyle zarabiałem, odparł malarz, jak wykładałem na politechnic obozy uchodźcze w Austrii w RFN, we Włoszech bodaj w 70 roku w Londynie zaprosił mnie po koncercie ksiądz Panie Jerzy, mam tu taki list od jakiegoś pana, chwileczkę zobaczę y, moczara bo ja byłem w Akai wie pan, nie wiem zapraszają jechać, nie jechać czy to może być niebezpieczne? Jak pan myśli? <grym> A no może, odparłem. Wprawdzie już w los księdzu z głowy nie spadnie, ale mogło księdza zanudzić na śmierć. Wcale nie takie śmieszne. Jak długo można, panowie, jak długo jeszcze? Śpiewa młynarski. Nie jestem mantyką, mamo. Staram się tylko zrozumieć uciekającą młodzież i obwiniam moje pokolenie. Pokolenie było, nie było wychowawców. Inaczej mnie wychowywałeś. chciałaś, żebym był harcerzem, byłem. I to druhem pierwszej drużyny, jaka powstała w Polsce, początkowo jeszcze skautowskiej w we Lwowie 22 maja 1911 roku, 10 lat przed moim urodzeniem. Wiadomo, Andrzej Malkowski powinna być oddzielna książka, jest w encyklopedii PWN osiem linijek należeli do tej pierwszej lwowskiej drużyny harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki uczniowie ósmego gimnazjum imienia Kazimierza Wielkiego Harcerzy widzi dziś Polska wszędzie w kraju i na froncie widzi szczególnie tam gdzie trzeba na ochotnika iść gdzie łatwo głowę położyć powiedział Józef Piłsudski Memento memoriam Gdzieś pod Olkuszem w Bydlinie, gdzieś w Bystrej na Śląsku, we Wrocławiu zbieraliśmy się niedobitki tej pierwszej lwowskiej, czyli pierwszej polskiej drużyny harcerskiej. Zbieraliśmy się po cichutku, ale coraz głośniej. Gdy zorganizowanie spotkania w Warszawie poruczono Stasiowi, zgłosiłem się wraz z sześcioma jeszcze mieszkającymi w Warszawie osobami do pomocy. Nazwaliśmy to jedenaste spotkanie z jazdem. Lewowiacy ze słowa powszechnego pomogli, wydrukowali ogłoszenie. Zaproponowałem złożenie wieńca na grobie nieznanego żołnierza i zwiedzanie Zamku Królewskiego. Do głównego zarządu politycznego Wojska Polskiego poszliśmy w dwójkę ze Stasiem. Przyjęto nas serdecznie, rozmowa była szczera. Tak, wieniec na grup nieznanego żołnierza. Prosimy. A napisy? W hołdzie żołnierzowi nieznanemu najstarsza polska drużyna harcerska, pierwsza lwowska imienia Tadeusza Kościuszki. Mhm. Tak, a wpis do księgi pamiątkowej? Propozycja, bo to wiecie panowie pisze się zawczasu. Przeczytali, zamyślili się. Damy odpowiedź, ale, ale czy jest sens w obecnej, nie najłatwiejszej przecież sytuacji? No, jaka przyczyna podkreślania? Przyczyna, panie pułkowniku, jest jedna i innej nie będzie. No, słuchamy, bo to prawda, 4.11.88 roku w księdze pamiątkowej grobu nieznanego żołnierza grupa lwowskich hercerzy, z których jeśli nie najmłodszy, to jeden z najmłodszych miał lat 67, składała w milczeniu podpisy. Byliśmy wzruszeni. Tyle lat czekaliśmy na możliwość ukazania prawdy. Każdy tę możliwość mieć powinien jeśli o tej prawdzie jest przekonany i ma dowody. Jest to obowiązek nas, Polaków, wobec nas, Polaków i wobec pamięci narodowej. Czy to będzie profesor zwyczajny, czy piosenkarz, czy aktor, czy przewodniczący Rady Ministrów. Ten ostatni, no były, były, we wstępie do Książki Henryka Baczki Osiem dni na lewym brzegu złożył podpis pod następującym własnym zdaniem o powstaniu warszawskim. Cytuję Plan powstania został uzgodniony z wywiadem hitlerowskim. Pertraktowali z nim konkretnie w tej sprawie przedstawiciele komendy głównej AK, korzystając z kontaktów które z gestapo i wywiadem niemieckim utrzymywał stale Burkomorowski i jego otoczenie. Polak na tym stanowisku, na jakim był, nie mógł bez druzgocących dowodów napisać tak o drugim Polaku na takim stanowisku, na jakim ten drugi był. Dlatego ja uczeń tego samego gimnazjum, co generał Burkomorowski, członek tej samej drużyny harcerskiej, żądam przedstawienia tych dowodów i wyrzucenia winnego z grobu i z pamięci narodowej. Można było wyrzucić Stalina, można i pomniejszych. My podpisaliśmy się pod następującym tekstem. Członkowie zjazdu byłych skautów, harcerzy najstarszej polskiej drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki składają hołd jednemu z obrońców Lwowa, nieznanemu żołnierzowi leżącemu w tym grobie. Niech pokój, sprawiedliwość społeczna i wolność, o którą walczyliśmy, panuje zawsze w naszej ojczyźnie. A teraz... Wracamy do tekstu Piotra Jaroszewicza, który każdy pilny uczeń przeczytać sobie może w Bibliotece Narodowej i czytać będzie mógł i uczyć się będzie mógł jego wnuk, jeśli zawiera fakt bezsporny. Otóż my, lwowskie kundle, tej sprawy z zębów nie popuścimy albo dowody i niech Bóg ma w swojej opiece pamięć naszego starszego kolegi albo precz z historii Polski i hańba temu cmentarzowi polskiemu, który o szczerca zechciałby pochować w swojej ziemi. Amen. A teraz piosenka, memento memoriam, czyli pamiętaj, o pamiętaniu. Z placzem jechali na stare śmieci, Placzem królewskie swe miasto witali. Kiedy szli przez nie płakali jak dzieci, lecz gdy wracali śpiewali. Wierny bądź, rękę daj, czuj, czuwaj. Jeden rodziny jest próg, jeden ojczysty jest kraj. Czuj, czuwaj, jeden na niebie Bóg. Jeden na niebie Milcząc wrócili, ktoś radził, kochani, pora zapomnieć, bo żyć trzeba dalej. Milcząc potężne spuścili mu lanie A potem tak mu śpiewali Wierny bądź, rękę daj, czuj, czuwaj Jeden rodzinny jest próg Jeden ojczysty jest Raj, czuj, czuwaj jeden na niebie bóg, jeden na niebie bóg. tam są trwa ta prawdziwa historia w dziadków pajach wojcowskich wspomnienia Cię z sumienia. bardzo proszę przejść na siódmą kasetę.